dalszy fragment naszego codziennego co rozważania Ewangelia Łukasza szósty rozdział przeczytajmy od 17. wersetu i stąpił z nimi w dół i zatrzymał się na równinie również liczne rzesze uczniów jego i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy i z nadmorza z Tyru i Sydonu którzy przybyli aby go słuchać i dać się wyleczyć ze swych chorób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 Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą, i gdy was wyłączą i lżyć was będą, i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Tutaj mamy po wyliczeniu imion uczniów wspomniane, że z nimi, z nimi, z tymi uczniami zszedł w dół i zatrzymał się na równinie i również liczne rzesze uczniów jego, czyli nie tylko tych dwunastu i wielkie mnóstwo ludu. Nad Morza, Tyru, Sydonu, którzy przybyli. I tutaj są dwie rzeczy: słuchać, aby słuchać Pana Jezusa, i po drugie, aby dać się wyleczyć ze swych chorób. Widzimy tutaj w tym zacznym gronie tych dwunastu jednego o którym wiemy, że Pan Jezus powiedział, że czyści są wszyscy, y, oprócz tego jednego, albo wy już dla słowa, które wam głosiłem jesteście czyści, ale nie wszyscy. To jest wiana Jana 13 rozdział wspomniane. I to jest bardzo ciekawe. Wspominaliśmy już o tym napełnieniu duchem i służbie Ducha Świętego i darów Ducha Świętego, że Człowiek nienawrócony może być uczestnikiem Ducha Świętego, jak Judasz. Wiemy, że on był wysłany, aby głosić Ewangelię razem z innymi. Wiemy, że on uzdrawiał, wypędzał demony, a sam był synem piekła. Cały czas niewierzący, cały czas tarzający się w grzechu, kradł pieniądze, z kasy tego zacnego grona 12 uczniów. I co ważniejsze, był wydany na działanie Słowa Bożego głoszonego przez Pana Jezusa. Można powiedzieć, że był uczniem, który siedział w pierwszej ławce. Miał najlepszy dostęp do nauczyciela bo grono tych dwunastu było nie tylko w momencie, kiedy było głoszenie słowa w przypowieściach, ale także były tłumaczone przypowieści w sposób bezpośredni. Więc on to znał. I tu jest wyraźnie powiedziane. Judasza Iskariotek, który został strajcą. Człowiek, który nigdy się nie nawrócił. Szatan między synami Bożymi. Zawsze jak jest głoszone Słowo Boże, musimy mieć świadomość, że tak jak dzisiaj to zresztą w modlitwie wyrażaliśmy, diabeł jest zainteresowany tym, co się dzieje między synami Bożymi, między dziećmi Bożymi. Tym zaś, którzy go przyjęli, do prawo zdać się dziećmi Bożymi lub synami Bożymi. Każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa, ma ten przywilej, ale też musimy mieć świadomość, że diabeł nie musi angażować się zbytnio w zajmowanie się światem, bo świat już w nim jest położony, jest tak powiedziane, gdyż cały świat jest położony w złym, w złym, szatanie. Natomiast jego interesuje to, co dzieje się w Chrystusie, między dziećmi bożymi. I widać wielokrotnie on to działanie zawsze starał się jakieś wprowadzić. Na przykład uwielbienie Pana Jezusa przez wylanie na Niego kosztownej maści. Judasz mówi, na cóż ta strata. Potem o zgrozo widzimy, że powiedziane jest, uczniowie powiedzieli, na cóż ta strata. Kwas się rozlewa. Więc zawsze musimy strzec swoich umysłów i swoich serc, czy myśl powiedziana przez jednego z pierwszej ławki jest od Boga, czy nie. Tutaj akurat mieliśmy ewidentny przypadek kogoś, kogo nikt nie rozpoznał aż do końca. Nawet tuż przed wydaniem uczniowie pytali, któryż wydacie? I nawet jak Pan Jezus skazał ten, któremu dam umoczony kawałek, to nawet taki znak nie spowodował, że skojarzyli to. Nawet jak On wyszedł na polecenie idź co masz czynić, czyń prędzej, myśleli, że wysłał go, żeby ubogim coś dał. Musimy się bardzo mocno strzec, bo już widzimy w Dziejach Apostolskich XX rozdział, że Paweł przestrzegał, że po jego odejściu wejdą między nas wilki, a nawet pośród nas samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Więc też strzeżmy swoich własnych serc. Czy w tym sercu wszystko jest poddane pod światło Słowa Bożego? Czy może jest coś ze mnie, co będzie kiełkować w kierunku tworzenia szkół opinii, sekt? To jest bardzo niebezpieczne. I tu widzimy, że oni przyszli go słuchać. Słuchanie ma to do siebie, że jest gotowe zrewidować swoją obecną drogę. Bo po co słuchać? Idę po mieście i nie wiem jak trafić. No więc zatrzymuję kogoś i pytam, jak dojść do tego i tego miejsca. Cóż za głupota, gdybym tego człowieka w momencie wskazywania mi drogi nie słuchał. Po to chcę go słuchać, aby do tego, co on mi powie, dostosować swoje kroki. I druga rzecz, wyleczyć ze swych chorób. Pan Jezus bez wypominania leczył. Nawet mamy taką wspaniałą pieśń. Jezus, lekarz nad lekarze leczył wszystkich, co do nich szli. I też dręczeni przez duchy nieczyste byli uwalniani, uzdrawiani. Jakaż to wielka moc. I my tego mocarza mamy pośród siebie zawsze, gdy dwóch lub trzech zgromadzonych jest do w imienia Pana Jezusa. On jest pośród nami, nas. Jak odchodził z tej ziemi, powiedział, oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Nie bójmy się korzystać z tych uprawnień tego, że mamy Jezusa za swojego towarzysza. Temat apostołów, to jeszcze chciałbym wspomnieć Jakuba Apelsza. Rzeczywiście nie mamy nic na jego temat napisane w całym Nowym Testamencie. To znaczy, że się niczym nie wyróżnił. Więc teraz właściwie, co nam z tego, że, że mamy go zapisanego, jeśli nic na jego temat nie wiemy? ale myślę, że i z tego możemy wyciągnąć coś dla nas. Nie był szczególny, niczym się nie wyróżnił. Myślę sobie, że niejeden z nas mógłby powiedzieć, nie umiem ani ładnie mówić, ani ładnie śpiewać, ani nie umiem grać. Nie jestem specjalnie wymowny, jak mnie zapytają, dlaczego w to wierzę, też trudno mi zebrać jakieś zdanie. Jestem nic szczególnego. Ale jednak Pan nie wybrał. Myślę, że ten Judek Jakub Alfeuszowy jest takim dla nas zachęcającym przykładem. Niczym się nie wyróżnił, niczym się nie sławił, nic nie powiedział, nic z tego nie zostało zapisane. Ale jednak Pan go wybrał. I to jest coś szczególnego, właśnie. Szymon zwany groliwcem, w innym miejscu nazwany kananejczyk. Dalej jest Judasz Jakubowy w Ewangelii nazwany Tadeusz. I on akurat zadał jedno pytanie i to jest w Jana 14 rozdział. Rzekł mu Judasz, nie Iskariota. Panie, cóż się stało, że macie się nam objawić, a nie świat? Pan Jezus wcześniej powiedział, objawię mu samego siebie. Więc to było dla niego dziwne. Przecież on sądził, że ten Mesjasz powinien być znany wszystkim a nie tylko w jakimś wąskim gronie. Ale Pan dalej to wyjaśnia w 23 wersecie i mówi, dla kogo się objawił. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. U niego zamieszkamy. Czyli jest mowa o wąskim kręgu ludzi wierzących. Tych, którzy mają otwarte serca na Słowo Boże. A więc tych dotyczy ta obietnica, objawie mu samego siebie. A więc możemy powiedzieć, nas dotyczy ta obietnica. Jeśli... Chcemy rzeczywiście czynić to, co słyszymy czy czytamy w Słowie Boże. I mamy wspomnianego Judasza. Można by zadać pytanie, dlaczego Pan Jezus wybrał Judasza? Czy nie było nikogo lepszego? Dlaczego akurat tego, o którym wiedział, że nie wytrwa że On jest tym fałszywym uczniem. Na pewno dlatego, że proroczka o tym mówiły, a więc Bóg to zaplanował, żeby ten przyjaciel Jego, bliski, najbliższy, stał się zdrajcą. Ale byśmy znowu mogli zadawać pytanie, ale dlaczego? Na pewno to nam przywodzi na myśl, czy uświadamia nam obecność szatana tak wtedy, jak wtedy, tak i teraz, jesteśmy, mamy wroga, jesteśmy na wrogim polu czy na polu walki. Jeśli taka rzecz stała się w tym, można powiedzieć, ekskluzywnym czy idealnym gronie, to na pewno może się stać i w naszym gronie. To nam przywodzi to na myśl. Na pewno to oznacza, że nie wystarczy być blisko, Pana Jezusa, czy też blisko bieżących jest konieczna, aby na nowo się narodzić. Judasz nigdy na nowo się nie narodził. A więc taka osoba z bożego punktu widzenia była potrzebna właśnie w tym wąskim gronie. Myślę, że z tych dwunastu dobrze jest i to wspomnieć Pan Jezus wyróżnił jeszcze węższe grono, czyli Piotra, Jana i Jakuba, którzy byli z Nim obecni w czasie przemienienia, kiedy się przemienił na, nich, na ich oczach w czasie wskrzeszenia córki Jaira, właśnie tych trzech było, i w Getsemane, kiedy Pan się modlił, choć oni, można powiedzieć, zawiedli tak przy okazji przemienienia, jak i przy okazji modlitwy Gethsemane. Ale jednak to było trzech świadków, świadków Jego wielkości, którzy potem mieli o tym doświadczyć. I wszyscy oni ucierpieli z tego powodu, że byli świadkami wielkości Pana Jezusa. Więc jeśli Bóg daje komuś może większe czy bliższe objawienie samego siebie, Winien liczyć się z tym, że to w jego życiu przyniesie raczej więcej cierpienia niż komfortu. Apostoł Paweł, którego podziwiamy dla jego szczególnych objawień, osobistych spotkań z Panem Jezusem, zmartwychwstałym, tyle napisał w połowa Nowego Testamentu, ale jestem pewien, że nikt nie chciałby się z nim zamienić na życiorys. I teraz jeśli mówimy tutaj o 17 wierszu to warto to zauważyć, że w Ewangelii Mateusza jest napisane, że Pan Jezus wszedł na górę, tutaj widzimy, że zszedł w dół można z tego wyciągać różne duchowe wnioski ale to chciałbym pozostawić, sądzę, że to dotyczy po prostu innego przypadku czy innej okoliczności, kiedy Pan Jezus nauczał ludzi innego miejsca Coś co jest ważne to jest to, że e, m, wszyscy mogli mieli do Niego dostęp i e, z Judei, i e, z e, Jerozolimy, ale także z Tyru i Sydonu. Akurat jestem na świeżo po czytaniu proroców odnośnie Tyru i Sydonów w rokach Jezekiela. I jest to właśnie zadziwiające, że te miasta e, wrogie Izraelowi co do których jest zapowiedź zniszczenia, właśnie z tych okolic ludzie przychodzili, aby słuchać Mesjasza. Jest to dowód znowu Bożej łaski, że jest zapowiedź zniszczenia, ale jednak, kto chce, może się uratować, może przyjść. I rzeczywiście tu czytamy. Przybyli, aby Go słuchać. I na pewno nie tylko, aby posłuchać, ale właśnie, żeby to wpłynęło na ich życie. Tak jak jest napisane też, żebyśmy się schodzili ku lepszemu, a nie ku gorszemu. I tak, kiedy czytamy to o naszym Panu, także również, że ludzie dręczeni byli uzdrawiani, to to nam wszystko mówi o tym, jak wielki jest Pan Jezus, jak dla Niego rzeczywiście żadna rzecz nie jest trudna, ani nie jest problematyczna, i jeśli dzisiaj powiemy, że my chrześcijanie przechodzimy przez wiele różnych trudności, chorujemy i tak dalej, to możemy być pewni, nawet jeśli Pan tego w jednej sekundzie nie zmieni, to może zmienić. I nawet jeśli nie zmieni, to może dać siłę przez to przejść. Jak to dobrze jest wiedzieć, że On może, że ma wielką moc. I nawet jeśli nasze życie nie... No, automatycznie nie stają się łatwiejsze i wspanialsze, bo On to wszystko zmienia uzdrawia i tak dalej to jednak jest dobrze mieć świadomość że mamy tak wielkiego Boga i że wszelka moc nieprzyjacielska ucieka przed Nim że uczniowie byli e, około trzech lat z Panem Jezusem i tak już było wspomniane, że nie rozpoznali Judasza który przecież jednak e, w żaden sposób e, widać nie mógł poznać po sobie, dać poznać im że jest niewierzącym człowiekiem e, widać z tego, że bardzo dobrze się kamuflował e, że bardzo dobrze udawał był graczem i e, gdzieś w psalmie jest napisane, że e, obudnicy, że mieszkają u Pana Boga i będą tylko ci e, jakby e, codziennie osądzani w tysiącletnim królestwie, którzy jawnie występują przeciwko Bogu, przeciwko Panu Jezusowi. Ale właśnie tacy, którzy e, są dobrymi graczami, e, takich On właśnie... E, pozostawi i zaś później właśnie z nich wyjdzie y, tych wielkie, y, wielkie mnóstwo, którzy, którzy będą nazywani są Gogiem i Magogiem i na koniec y, tysiącletniego Królestwa y, oni właśnie zgromadzą się aby walczyć przeciwko Bogu i tym samym y, y, y, tym samym Bóg ich zniszczy przez ogień zesłany z nieba mówię to już w daleką przyszłość, ale chodzi mi, y, chodziło mi o to, że jeżeli uczniowie Go nie rozpoznali, to i my możemy czasami kogoś takiego, który jest między nami, nie rozpoznać. A to nie znaczy, że nie mamy kogoś, kto nam może w tym pomóc, bo Pan Jezus im wskazał. I tak samo i nam Pan Jezus może to wskazać. Dlatego nie mamy szukać pomiędzy sobą, ale mamy szukać u Pana Jezusa który jedynie może wskazać tak jak to wskazał e, konkretnie e, w e, 13 rozdziale Ewangelii Jana, co już było wspomniane oczywiście uczniowie będąc wtedy z Panem Jezusem e, razem oni sobie nie zdawali sprawy e, grożącego niebezpieczeństwa e, że to właśnie Judasz wydał jego ich, ich Pana i Sprawiciela. Tego, którego oni miłowali Za którym chodzili Później dopiero kiedy On poszedł na swoje miejsce Tak jak to Piotr, jak apostolski mówił To wtedy im to wszystko Zaczęło się układać Tak jak Też jest w Ewangelii Jana Chyba w 24 rozdziale Napisane nie, W Ewangelii Łukasza, przepraszam W Ewangelii Łukasza 24 rozdział 45 wiersz jest napisane, wtedy otworzył ich umysły, aby mogli zrozumieć pisma. Tutaj chodzi oczywiście o e, cierpienie Pana Jezusa i, i zmartwychwstanie, ale też i wiemy, że e, wtedy uczniowie byli w takiej e, zależności jakby bardzo prostej i nie musieli, nie musieli wytężać swojego e, umysłu i też nie rozmyślali w ogóle o tym, że mają takiego, e, razem ze sobą takiego właśnie przeciwnika, który zdradzi ich Pana a był to właśnie Judasz to jest smutna sprawa, ale to nam właśnie pokazuje, że Bóg e, e, chciałem jakby to podkreślić, że e, że tak jak e, na przykład Andrzej przyprowadził Szymona Piotra, Filip przyprowadził Natanaela no nie wiem kto jeszcze inny, kogoś innego, Pan Jezus pozostałych wybrał tak i być może, że ten Judasz był przez kogoś skazany i on tak się może być ukrywał, ale to taka jest tylko dewagogia, ale widzimy, że, że tamci jednak świadomie nawrócenie Szymona Piotra jednak było później niż, niż przyprowadził go Andrzej jego brat bo stało się na łodzi Szymona nawrócenie Szymona właśnie także widzimy, że Pan Jezus chciał przyprowadzić ich, ale też ich chciał żeby ich serca się otworzyły i wszystkich tych jedenastu się otworzyło a tego 12 nie wcześniejsze wiersze mówią, że Pan Jezus na przykład w Ewangelii Marka, że Pan Jezus ich wezwał jakby na górę i zaś wstąpił z nimi na dół na e, trzeci rozdział Ewangelii Marka jest napisane 13 wiersz i wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego wiemy, że Łukasz e, pisze w taki sposób, jakby e, on bardziej łączy fakty ze sobą tak jak choćby nawet i, i te to co tutaj mamy od 20 wiersza, to jest jakby może powiedzieć połączenie tych faktów, chociaż może nie jest to jakby czasowo nie było to w tym samym czasie, czy może powiedzieć to nie jest chronologicznie ułożone i tym samym właśnie tak jak i Zbyszek wspomniał, że być może że to jest inne wydarzenie. E, ale e, e, e, Łukasz ma sposób mówienia e, w sposób e, ewangeliczny czy, znaczy, czy e, w ogóle Ewangelia Łukasza jest e, w taki sposób, aby dotrzeć do serca człowieka, aby przekonać go o tym, że po prostu, że potrzebuje zbawiciela tak jak nam mówią o innych sytuacjach, e, czy syn marnotrawny, czy Y, czy nam mówi o tym y, Zacheusz, czy, czy też i celnik, i, i faryzeusz takie przykłady, czy y, y, można powiedzieć, uratowanie Łotra na krzyżu, w innych Ewangeliach nie ma, w Łukasza mamy także sposób mówienia y, Ewangelii jest taki właśnie żeby dotrzeć do serca człowieka i go y, przekonać o tym, że potrzebuje Zbawiciela i nie ma innego i tutaj, że Pan Jezus Stąpił z nimi w dół Pokazuje nam Jakby On z nieba przyszedł Na ziemię i chce Tym ludziom opowiedzieć I Rozgłosić tą wspaniałą wieś o sobie I te Mnóstwo Mnóstwa rzeszy ludzi Czekają jakby na Niego Sydon wskazuje nam po prostu na ten zepsuty, grzeszny świat który y, jednak jest otwarty na to żeby, żeby przyjąć tą Ewangelię bo jest napisane, którzy przybyli aby go słuchać to znaczy, że byli chętni do tego, żeby go słuchać i dać się wyleczyć ze swoich chorób jeżeli dzisiaj idziemy do lekarza i y, idziemy tylko po to, żeby zapisać receptę i nic z tego nie zrobić no to szkoda drogi tam zresztą w ogóle się do lekarza teraz nie chodzi ale to już mówimy o tej zasadzie takiej że jeżeli chcemy żeby ktoś nas, może powiedzieć, wskazał nam chorobę i dał nam jakieś lekarstwo to musimy być skłonni do tego żeby to lekarstwo wziąć i tym samym ci ludzie którzy przybywali tutaj aby słuchać Pana Jezusa i dać się wyleczyć ze swoich chorób to znaczy, że oni byli chętni to zrobić żeby byli chętni, byli otwartego serca. I tego właśnie potrzeba dzisiaj ludziom, żeby byli otwartego serca. Ale dzisiaj serca są zamknięte. Dlaczego? Dlatego, że myślą, że po prostu, że uleczenie jest e, u kogoś innego. Że mogą lekarze, że mogą e, e, psycholodzy, e, że mogą e, internauci i tak dalej. Ale nie, że Chrystus. a także dręczeni przez duchy nieczyste byli uzdrawiani także widzimy była ta sytuacja że Pan Jezus im głosił słowo dali się wyleczyć z ich chorób ale też i te duchowe, duchowe choroby którzy ludzie mieli właśnie tu były uzdrawiane Jakże dzisiaj mamy wiele właśnie tych duchowych chorób które nie są w żaden sposób uleczane i ludzie szukają uzdrowienia yy, od yy, pedagogów do yy, psychologów pediatrów i tak dalej i w żadnym razie po prostu nie zostaną uzdrowieni ze względu na to, że po prostu, że to i wyłącznie może zrobić Pan Jezus, dlatego, że On jest tym, który zna ludzkie dusze, yy, zna ludzkiego ducha i wie co jest najlepszym lekarstwem. A Pan Jezus powiedział, że najlepszym lekarstwem jest na to, aby właśnie wziąć krzyż swój i go naśladować. W 17 wierszu czytamy, że to były wielkie rzesze ludzi. Niektórzy przychodzili, aby go słuchać, niektórzy się wyleczyć z chorób którzy byli dręczeni przez duchy nieczyste. Myślę, że w skrócie można powiedzieć, że to byli po prostu grzesznicy. I dalej w dziewiętnastym wierszu czytamy, że Pan Jezus przyjął wszystkich, nikogo nie odrzucił. Myślę, że do tego można przytoczyć Jana Ewangelia, Jana 6 rozdział, 37 wiersz. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Odnośnie Jutasza możemy wziąć pod uwagę taki werset z przypowieści Salomona, 16 rozdział, czwarty werset. Pan wszystko uczynił dla swoich celów, nawet bezbożnego na dzień sądu. I to od razu przypomina nam fragment z Nowego Testamentu, z pierwszego listu do Tymoteusza. Drugi rozdział, czwarty werset. Że jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I to jest y, autentyczne pragnienie Boże, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Ono nie jest niczym w żaden sposób zmącone to życzenie. Natomiast jest tak, że Bóg chce mieć chwalców, którzy są autentyczni, którzy nie są robotami zaprogramowanymi, czy też wytresowanymi zwierzątkami, tylko po prostu świadomie, z własnego szczerego serca. Po prostu nawet jeśli oni będą słabymi, to Bóg miłuje prawdę skrywaną na dnie duszy. Ale nie jest tak, żeby tutaj było w jakiś sposób wymuszane to przez Boga. Jest powiedziane, że dobroć Boża do upamiętania prowadzi. On z dobroci o sobie przypomina, ale nawet ten koszt, że niektórzy nie uwierzą, bo wiara nie jest rzeczą wszystkich, no musi tu być poniesiony. Gdyby każdy dał posłuch Ewangelii, to każdy ma tę Ewangelię w sposób wolny, dostępną. Bo mamy świadectwo, na przykład z Hioba, że do każdego człowieka mówi Bóg raz lub dwa. Jeżeli on za tym wezwaniem pójdzie, to trafi. Tam, gdzie ma trafić. I jeśli chodzi teraz o to rozróżnianie, to mamy takie ostrzeżenie z Mateusza 13. Pan Jezus powiedział tutaj odnośnie tego, że mamy tam konkol i mamy pszenicę. Pszenica to są żywi, prawdziwi zbawieni, a ten konkol to jest coś, co jest pośród pszenicy. I tutaj jest takie rozkazanie, pozwólcie obu, obydwum ruść razem do żniwa a w czasie żniwa, powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkord i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieście do mojej stodoły. Oczywiście to dotyczy trochę innego czasu, ale zasada jest taka, że my nie mamy rentgena duchowego. I z jednej strony możemy mieć kogoś, kto całkiem porządnie się zachowuje, ale jest wytresowanym, religijnym y, urzędnikiem, który po prostu został wyuczony tego, może sam, y, będąc humanistyczną duszą, część tych rzeczy nawet uważa za stosowne, czyli taki moralny ateista. A z drugiej strony możemy mieć prawdziwego wierzącego, który źle zrozumiał łaskę, czyli wie, że jest zbawiony z łaski, ale zapomniał, że łaska Boża poucza, abyśmy na tym świecie świecili jak światła na świecie i dawali wskazanie na charakter Pana Jezusa. I on to zaniedbał, ale jest zbawiony. Czyli wydaje jakieś tam owoce, ale takie, że ich nie widać. Tak jak ten właśnie Jakub, o którym dzisiaj wspomnieliśmy, Alfeusz, że no niczym, żadnymi złotymi zgłoskami się na tablicy zborowej nie zapisał. Po prostu jest jednym z wielu w gronie braci, o którym no, w zasadzie nie wiemy za wiele, cieszymy się, że jest, ale nawet nie potrafimy wspólnie za wiele porozmawiać, bo jest, załóżmy, mrukiem. Może być mrukiem. I to jest generalnie możliwe. I nie ma takiej możliwości, żeby to rozwikłać. Dlatego pozwólmy obydwu roś do żniwa, chyba że pojawia się tak jak widzimy w I Koryntian 5 rozdział grzech, który po prostu widać, że ktoś żył z żoną ojca swego. To widać. Czy też nagle pojawia się ktoś taki jak Hymneusz i Filetos, że zaczyna twierdzić rzeczy, które są niezgodne z Pismem Świętym i uderzają w doskonałość ofiary Chrystusa i zbawienie z łaski i wręcz w osobę Pana Jezusa, bo to jest zawsze tak, że ta doktryna która jest jasna no to wtedy mamy podstawy, żeby takiego osądzić ale może być brat, który ma dziwactwa jakieś gdzieś tam czegoś nie zrozumiał, trzyma się jakiejś drobnej sprawy no to wtedy to nie jest podstawa, żeby inaczej oddziaływać jak to, żeby siedząc wśród braci słuchając Słowa Bożego po pewnym czasie może dorósł do pewnych faktów i nie z każdej na przykład mówi językami, to Paweł mówi, żeby nie zabraniać mówić językami. No załóżmy, że pojawiłby się wśród nas brat, który twierdziłby albo siostra, że można się modlić na językach. Językami mówić nie zabraniajcie. On niech mówi sobie samemu i Bogu. W zgromadzeniu ma milczeć, bo nie ma tłumacza. I w zasadzie po pewnym czasie taki człowiek okrzepnie, bo zobaczy, no po co mi takie dziwactwo, bo mam sobie mówić i Bogu. No to przecież mi chyba wygodniej po polsku mówić samemu sobie i Bogu. I to są właśnie takie dziwne rzeczy, które powstają a to z tego, że my każdy z nas ma inne podłoże, inne wykształcenie, inaczej niektóre słowa rozumiemy. Natomiast fakty dotyczące boskości Pana Jezusa, tego, że On umarł za nas, że Jego ofiara jest doskonała i wystarczająca. To są fakty bezdyskusyjne. To, że On przyjdzie osobiście na ziemię, że my oczekujemy Syna Bożego z niebios. Takich rzeczy nie można w żaden sposób z niczym pomylić. Czy też to, że nie swojej żony nie zaprasza się do swojego łoża. To też są rzeczy, że tak powiem, tak oczywiste, że nawet zakon o tym mówił. Więc yy, wtedy jest podłoże. Ale jeżeli ten y, po prostu y, człowiek nienawrócony jest nie do wykrycia, no to mamy pozwolić obydwu mróć do żniwa. To, co jawne należy do nas, a to, co ukryte należy do Pana. Zresztą ta rzecz jest powtórzona, że y, grzechy niektórych są ukryte i po prostu one takie będą czasami nawet do czasu do końca, że tego się nie wyłapie. na temat tego wyrażenia a także dręczeni przez duchy nieczyste byli uzdrawiani wydaje nam się troszkę ten wiersz taki jakbym powiedział w dzisiejszych czasach może wymiar czy może złe słowo egzotyczny że dzisiaj takich duchów nieczystych może nie ma czy nie zauważamy ale ja myślę, że kiedy zetknęliśmy się z ludźmi, próbowaliśmy im powiedzieć o Panu Jezusie, o Ewangelii i widzimy, jak oni z jakiegoś powodu nie chcą tej prawdy przyjmować, a trzymają się jakiś tam kłamstw, trzymają się czegoś, czego się nauczyli, co mają przekazane przez swoich ojców, to ja widzę w tym właśnie ewidentne trzymanie kogoś przez ducha. I nawet jeśli w nim czasami widzimy jakąś iskierkę zachwycenia nad Słowem Bożym, to spotykamy się za jakiś czas i w nim jest całkowicie pustka. Albo jeszcze czasami nawet zauważam coś gorszego, że ich gorliwość w drugą stronę idzie. To za tym nie, nie, nie stoi, myślę, sam tylko człowiek, sama jego wola, ale to zły duch, który. Pragnie, aby ten człowiek nie przybliżył się do Pana Jezusa, aby nie oddał chwały Jemu. Pilnuje tego, aby on był w Jego rękach. Przychodzi mi ten, ten wiersz yy, na myśl, yy, gdzie te ziarna zostały rozsiane i jedne padły na drogę, drugie na skały i tak dalej, i czyże ten zły i nawet to dobre, które wzrosło wybrał do reszty. czy tam uskło na tym gruncie skalistym. Tak właśnie się dzieje za przyczyną i mocą szatana, który pragnie, aby ta chwała w tych ludziach całkowicie aby ta chwała Boża czasami nie zaistniała w tych ludziach. I aby nie przyszli do poznania prawdy. Jeszcze jeden werset, który właśnie Paweł swoją wypowiedzią wywołał. W 1 Koryntian mamy powiedziane, że duchy proroków są poddane prorokom i już ta myśl jest znana w Joba. 26 rozdział, 4 werset, Job mówi z czyją pomocą wypowiedziałeś te słowa, a czyj duch wypowiedział się przez Ciebie. Więc y, zarówno człowiek wierzący, jak i niewierzący z jakiegoś ducha mówi, więc to nie jest tak, że mówi sobie z ciała i tylko ciało w tym bierze udział. Jeżeli to jest człowiek wierzący, no to wsparcie ma od ducha świętego i jego oczyszczony duch ludzki z tego korzysta. A jeżeli mamy do czynienia z kimś martwym duchowo, no to tam bardzo łatwy dostęp mają złe duchy. I te złe duchy używają go jako albo takich słuchawek, albo jako takiego głośnika, a czasami jako megafon. Yeah. Dla nas sam Zaśpiewamy Wszyscy razem Chwała Tobie Panie Nasz Panie Nasz Jeszcze 202, pierwszą zwrotkę A Jezus się we mnie śni. niechaj będą od las